Witam serdecznie w kolejnym tyflo podcaście nagrywanym przeze mnie mówi Rafał Kiwak i dzisiaj chciałbym powiedzieć o programie, który niejednokrotnie uratował mi życie. Program, który służy do zarządzania dyskiem twardym, czyli do jego partycjonowania do kopiowania, formatowania i tak Program nazywa się Paragon Drive Backup 6.0 i nie byłoby w nim niczego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że kopię zapasową wcześniej utworzoną można sobie przywrócić na działającym systemie operacyjnym. A moim największym takim osiągnięciem jest przywrócenie kopii zapasowej Windowsa XP na działającym systemie Windows 2000. Zresztą na tym przywróconym Windowsie XP tenże podcast nagrywam i działa całkiem dobrze ten Windows. I mam nadzieję, że jeszcze trochę podziała. Program Paragon Drive Backup 6.0 nie jest najnowszy. On chyba wyszedł w roku 2000. Szóstym, o ile pamiętam, był swego czasu dostępny w Komputer Świat Ekspert w gazecie i był dostępny w formacie ISO do wypalenia na płytkę i w tym formacie ISO była, był zawarty tak zwany nośnik ratunkowy zaraz o nim troszkę powiem i program, który można było sobie zainstalować na Windowsie i na tym Windowsie działać Nośnik ratunkowy mm, służy do tego, jak już Windows totalnie odmówi posłuszeństwa, co by y, uruchomić komputer z tego y, nośnika. Jest on oparty na systemie Linux i na systemie PTS-DOS. Jak ktoś ma problemy z Linuxem, y, może sobie uruchomić system PTS-DOS. Y, y, I wygląda on dokładnie tak samo, jak y, program Windowsowski. Jest identyczny <coughs> graficznie. Jest wszystkie przyciski, rozmieszczenie i tak dalej, i tak dalej, wszystkie opcje, nawet alty działają. Oczywiście nośnik ratunkowy nie mówi. I to jest jego, że tak powiem, ból, ale mnie osobiście chyba raz się zdarzyło skorzystać z takiego nośnika, oczywiście przy pomocy osoby widzącej. A tak, zawsze radziłem sobie w ten sposób, że jakoś, tak, jakoś tam ten system podniosłem, i później odtwarzałem go z, z jeszcze ledwo zipiącego Windowsa. Trwało to jakieś 10 minut i, i mogłem już dalej pracować, miałem gotowy system, sprawny. Dlaczego mówię o tym programie? Program jest bardzo, może nie bardzo, ale jest w 60% dostępny dla liderów zarówno dla Josa, którego ja używam, jak i dla Windowsa. Program jest w polskiej wersji językowej i jeśli nie wiemy o co chodzi, albo chcemy się dowiedzieć troszeczkę więcej o tym programie, jest bardzo dobry do niego podręcznik. No to żeby dużo nie mówić, to, ale najpierw zwolnimy troszkę mowę. Hmm. Mam nadzieję, że mi wybaczycie tego mojego kosmite, ale to jest synteza, którą ja najbardziej lubię, i teraz uruchomimy sobie program Paragon Drive Backup 6.0 le move up od też dendy drivenback 6. drivenback drivenback driven, idzemy tam mieli przycisk start 1% pro tempo gambiano pasek postępu 0 dysk 0 funk m poszedł dalej 104.6 i tutaj on nam pięknie przeczytał yy, mój dysk 0 który ma 70 o, nie chce powtórzyć Aha. Nie chcę przeczytać 74 coś tam GB ma Szybko Sprawdzimy czy się nagrywa nagrywa się. Okay. Program jest dość prosty. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że yy sami, jako osoby niewidome, nie musimy się prosić, żeby sobie ten system przywrócić, pod warunkiem, że jeszcze Windows działa. No, z reguły rzadko się zdarza, żeby Windows totalnie się rozsypał i, i, i, i już nie mógł wstać, i, i, ale wtedy zawsze możemy poprosić oko i jeżeli jeżeli znamy dobrze rozmieszczenie programu na ekranie jak on wygląda, to jesteśmy w stanie z przysłowiową, z panią Krysią tenże system przywrócić. Pokrótce powiem jakie on ma opcje. Tutaj mamy drzewo. Yy, gdzie mamy przedstawione nasze dyski dysk zero Samsung z 6, gb otwarty. dysk 0 70 dysk zero 746 gb 74, otwarty i w nim mamy 1 podstawowa C 1.2 partycja podstawowa C rozszerzona otwarty partycja rozszerzona i w tejże rozszerzonej mamy partycję 2, logiczna, D, 1 z jeden. partycję logiczną i... 1, roz, podstawowa wrócimy sobie na partycję podstawową lista C, ty, podstawowa, system, rozmiar 16 g, zajęte, 4.7, g, wolne, 11.3, g, aktywny, tak, ukrytanie, 1 3 i on tu nam pięknie powiedział, że C, podstawowa, rozmiar taki, zajęte tyle, wolne tyle Aktywna tak, czyli botowalna ukryta nie. I teraz lewym altem uruchamiamy sobie menu, menu które składa się z takich elementów jak Widok. Dysk twardy de de operacje er. kreatoryka, Pomocce. system ogólne. ogólne. Wróciliśmy do ogólnych i teraz przejdziemy sobie. Menu ogólne. menu ogólne, menu, wyświetl informacje o archiwum A, nagrywalki CD, dd, c, zapis do terminacji, zaplanowane zadania E, ustawienia U. Ustawienia i tu y, pokrótce na tych ustawieniach się zatrzymam. Zamykam menu, ustawienia, okno dialogowe, ogólne strona, ogólne strona, test powierzchni, poziom kompresji, zweryfikuj zapisane dane, pole wyboru zaznaczone i powiem, które opcje wypadałoby zaznaczyć. Zweryfikuj zapisane dane pole wyboru zaznaczone w moim przypadku. Jeśli by nie było, lepiej to zaznaczyć. Niech sobie sprawdzi, czy archiwum jest zrobione w porządku, czy też nie. Jeśli nie, to zrobimy, zrobi się je jeszcze raz. Kopiuj wszystkie sektory 1.1 pole wyboru nie zaznaczone. Kopiuj sektory 1.1. Przydaje się to przy przekopiowaniu partycji podstawowej na większy dysk. Wtedy zaznaczamy tą opcję, ale w przypadku tworzenia kopisa pasowej nie jest ona potrzebna. Gdyż archiwum miałoby 16 GB, a nie yy, tak jak w moim przypadku, chyba 2 GB czy coś kloczego. Jeśli o czymś nie mówię, to znaczy, że nie jest to ważne. Nie pytaj o etykietę, poziom kompresji warto ustawić najlepszą, gdyż, no jak wiadomo, yy, będzie to zajmowało mniej miejsca. Pole kombi, OK, kopia zapasowa, strona, yy, tutaj w zakładce kopia zapasowa yy, wskazujemy miejsce, gdzie ta kopia ma się tworzyć. Nie twórz kopii plików tymczasowych pole wyczyści. i dobra opcja nie twórz yy, kopii plików tymczasowych. Czyli yy, paragon rozpoznaje pliki które są niepotrzebne i ich do tej kopii zapasowej nie, nie wrzuca. Nie sprawdza integralności archiwum. Włącz, po Włącz hotbackup. Co to jest ten hotbackup? Hotbackup jest to opcja, która yy, yy, wykorzystuje tak zwaną technologię kopiowania woluminów w tle, czyli dysk C, kopia zapasowa naszego dysku C robi się w tle, a my możemy robić tam coś tam jeszcze przy okazji. We wcześniejszych wersjach Paragona niestety było trzeba zrestartować system, żeby, żeby, żeby taką kopię utworzyć. A tu już nie trzeba. Tu mamy język do wyboru, ale no to nas nie interesuje. Operacje wirtualne. Yy, zaraz taką kopię spróbujemy sobie utworzyć. I yy, operacje wirtualne są to takie jakby, jest to takie jakby zabezpieczenie, że ustawimy formatuj partycję C, zastosuj OK, no i dobra, zaczęłaby się formatować partycja C, ale jeszcze musimy wejść do menu operacje i sobie zobaczyć jakie operacje czekają i dopiero jeśli na tą operację się zgadzamy, to ją potwierdzamy. Operacje wirtualne są włączone. I tutaj zalecam wybra wybranie opcji operacje wirtualne są włączone. Automatycznie zamknij okno postępu, pole wyboru zaznaczone. Automatycznie okno postępu, pole wyboru zaznaczone. To jak to lubi. No, wydaje mi się, że jest to potrzebne. Jeśli się wszystko uda, Okienko zostaje automatycznie zamknięte. I to tyle. Ja tu nic nie potwierdzam, bo wszystkie ustawienia mi się zgadzają. Wychodzę Escape'em. I tutaj jest jeden problem, z którym ja osobiście nie bardzo wiem, jak sobie poradzić. Mianowicie, on przeszedł teraz na listę archiwów utworzonych już. I ja nie potrafię z tego wyjść. Najprostszym sposobem jest przejście alt tabem na inne dowolne okienko, powrót i jesteśmy na drzewku. Mamy tu drzewo podstawowe C, kolejny tab nie mówi nam nic. Pokazuję z tego co wiem, pokazuje graficzny układ tejże partycji tutaj, w tym miejscu, gdzie nie mówi nic. Lista C, typ rozmiar 16. I teraz stajemy sobie kolejny tab, to jest lista... C, typ, typ lista partycji podstawowa rozszerzona logiczna. Wracamy sobie na podstawową wybieramy menu partycja kopiuj partycję to o czym mówiłem przy klastrach 1.1 kopiuj partycję jeśli mamy większy dysk a chcemy, nie chce nam się stawiać systemu na nowo przekopiowujemy całą partycję z naszego starego dysku na nową Yy, że tak powiem kolokwialnie przepinamy sloty i wszystko powinno działać. Nie robiłem tego yy, Ale skąd wiem, że się to udaje. Kopij i PA utwórz obraz partycji utwórz obraz partycji No więc. Zamykam play. Render Lista C zaznaczone jeden z przy utwórz obraz party, podstawowa 0, C dysk 0, okno dialogowe, przybliżony rozmiar archiwum 2 kropka, zero gmin miejsce do zapisania obrazu, rozmiar podziel obraz pole wyboru zaznaczone Pierwsze. Pierwsza rzecz, o którą program nas pyta, podziel obraz. I tu w zależności, gdzie ten obraz chcemy trzymać. Jeśli trzymamy go na dysku i mamy dysk w systemie plików FAT32, no to nie może być większy plik niż 2GB. Czyli jeśli nasza kopia wynosiłaby 2 i coś tam, to wówczas musimy tutaj w kolejnym tabie, że tak powiem. Rozmiar maksymalny rozmiar obrazu mega i edycja 2000. Y, trzeba określić mu na przykład 700 mega. 700.00. Kropka, zero, zero, zero, kropka zero. Tak 700.00. Y, <śmiech> Albo jeśli chcemy nasz obraz później nagrać na płytę. Wówczas postępujemy w ten sposób. Nazwy, wyboru, zaznak, szyfrowanie włącz, szyfrowanie. szyfrowanie y, można tutaj zaznaczyć, żeby jeśli będziemy chcieli przywrócić taki obraz, on będzie zahasłowany i jeśli nie podamy hasła, to się go nie przywróci. Ja tego nie robię. Y, może i niedobrze, że nie robię, ale nie robię. Jeszcze raz nas się pyta tutaj o poziom kompresji. No tutaj pyta jeszcze o etykiety archiwum, można coś tam dopisać, że na przykład nie wiem, kopia tworzona wtedy i wtedy, ale to można sobie sprawdzić we właściwościach, także. Tutaj podaje nam ścieżkę to U, I, tutaj jest Ustawienia, Archiwum, Przycisk I tutaj wybieramy sobie Stacja, upwórz, obraz, Podstawowa, 0, Ten przycisk, y, ten przycisk y, powinien on się przedstawić jako przycisk Przeglądaj znaczone, dotunem, Dysk, lokalny, Dysk, Dysk lokalny, na dysku d. d Zapisz, przycisk. Zapisz. OK, przycisk. I naciskamy OK. I on nam wraca do tego okienka głównego i nic się nie dzieje. I tak samo możemy czekać, czekać. I wówczas, co trzeba zrobić? Meli, on, widok, dysk, party, operacje. Operacje. Meli, operacje, wyświetl oczekujące zmiany. Wyświetl oczekujące zmiany. Wchodzimy tutaj. Zamykam meli, oczekujące zmiany, okno dialogowe. Wyświetl zmiany na pole, dysk zero, jeden z Wyświetl zmiany na dysk 0. List 1, lista nie zaznaczone jeden, utwórz obraz, partycja podstawowa 0C, dysk 0, ma 0C 1, 1, nie zaznaczone Zaznaczamy 1, opis, utwórz obraz Jest zaznaczone, utwórz obraz, partycja 0, dysk 0 Tak? Jeden opis, utwórz obraz, partycja podstawowa 0C Partycja podstawowa 0C, dysk 0 Zastosuj przycisk I mamy kolejny przycisk Zastosuj i zacznie nam się tworzenie obrazu Informacje o postępie okno anuli, przycisk 1, 2, kopię partycji lub dysku przybliżony rozmiar archiwum wynosi 2014 MB 7, 7, partycje podstawową 7, pliku 7, 7, 7, w pobieranie 7, 7, zapisywanie danych 1%. no No tutaj tutaj teraz kursorem już możemy sobie zapisać informację o postępie, jeden otwórka, otwórka, przybliżony rozmiar kopii partycji, pobieranie napędu, napędu, postęp pomiędzy operacji, czas 0:29, pozostały czas 0:09:10. 0:09:10 nam pozostało. Także on tutaj sobie będzie tworzył kopię, a my poopowiadamy sobie jeszcze o opcjach. Informacje hmm. o post... Miranda in Wave in Totalkona Strona z o postępie Miranda in Wave in Totalkona Strona z Informacje o postępie A nie da się. A może się da? Bo nie mogę dojść do okienka Jeśli on robi jedną operację może się uda zaraz Zaraz zobaczymy List adok, desktop, informa, miramda, in, random deliver, anuluj przycisk wciśnięty, zapisywanie danych, 13%. Nie, nie da się. Więc musimy sobie poczekać. 13%. aż ta kopia nam się utworzy. Dobrze i kopia nam się robi. Man, o A ja jeszcze wrócę do informacji o postępie, Joss, które... E, tutaj okienka. Utwór, kopie, dysku, 86%. Mamy 86% wykonanej pracy. Wynosi 2014 87%. Teraz e, kursorem JOS sobie odczytuje tutaj to okienko. Kopiu pod 80 99, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, czas 100, 100, 100, czas 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, i tutaj można sobie przeczytać ile odczytano, ile skopiowano, zapisano 3. ile zapisano i można sprawdzić ile zapisano, ile jeszcze zostało do yy, danych do przekopiowania. Postęp całkowity czas 095, pozostały czas 002896%. I tutaj powoli zbliżamy się 97%. do końca. 97%. I ja oczywiście zapozowałem na chwilę nagrywanie, żeby nie czekać bez sensu tych 10 minut, skoro niestety do okienka programu dostać się nie mogę. A trudno mi mówić o opcjach, które używa się raz na jakiś 100%. czas. 100% informacji o o, i już po wszystkim. Yy, wróciliśmy do głównego okienka. I teraz, żeby nie być gołosłownym, przejdziemy sobie do yy, Total Commandera i zobaczymy, czy to archiwum się znajduje na dysku D. Yy, I tak... D. EXPRESSI 0 MUZY ingrze, BARULA C P 01. że Syntok nie umie przeczytać 01. czyta 1, jest to 1 i teraz dokładnie 58,6 MB ma ta druga część. Pierwsza część ma 1,9 g, 2000. 1 g. g 2000. i e, ink0cpfm. Hmm, jest to plik, w którym on sobie zapisuje te wszelkie dane do, e, potrzebne mu do przywrócenia. No ink0cpfm e, to się nazywa. Główny plik nazywa się pbf, czyli jak chyba prosto się domyślać, paragon backup file. I kolejne, kolejne, kolejne kawałki tegoż archiwum mają numerki P od 01. No jest, Może być ich sporo, zależy od tego jak sobie podzielimy tą, że naszą kopię zapasował. Dobrze, to teraz... Wrócimy sobie do okienka programu. Tak, Sprawdzimy tylko. To... Dobrze, nagrywa się ładnie. Tak, tak. Tak. Oczywiście wiele okienek mam pootwieranych, ale tak, tak już niestety mam. I teraz drzewo podstawowe lista grafik menu ogólne o widok ważna rzecz w widoku, żeby zaznaczyć sobie menu widok, menu pasek narzędzi pasek statu, mapa, dysk, drzewo konfigura, ostatnio otwierane archiwa ostatnio otwierane archiwa a po co nam to? zaraz powiem tak więc przychodzimy do menu widok i zaznaczamy opcję ostatnio otwierane archiwa zaznaczone ostatnio otwierane archiwa jeśli już mamy otworzoną kopię, no to załóżmy, że nasz Windows kończy powoli swój żywot i chcielibyśmy, żeby działał dalej tak dobrze, jak działał kiedyś. No to czyli przywracamy nasz obraz. No to logika podpowiada, że... Udajemy się do menu partycja. Przywróć partycję z obrazu. I tutaj nas prowadzi kreatorek za rączkę mniej więcej bardzo podobnie jak. Mniej więcej bardzo podobnie. Mniej więcej tak samo jak przy tworzeniu kopii. Otóż proszę Państwa, nie róbcie tego. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie potrafię tego logicznie wytłumaczyć. Opcja jakoby sama rzuca się w oczy, żeby z niej skorzystać do przywrócenia obrazu. Ale po takim przywróceniu system działa fatalnie. To znaczy, to mniej więcej wygląda tak, jakby on część danych przywrócił, a coś by mu tam zostało. Czyli jakiegoś tam fragmentu rejestru, se nie może wczytać... Coś tam nie chce się otworzyć i w efekcie taki Windows po paru godzinach się wysypuje. Przywracamy obraz z innego miejsca. I dlatego właśnie mówiłem o zaznaczeniu opcji Pokazuj ostatnio otwarte archiwa. Lista partety masza. I tutaj mamy partja masz w apliku archiwum0 system z rozmiar 16.014.72 i tutaj mamy dwa, archi... dwa archiwa. D. Y... De D. 0c PBF i drugi. De kopia de D. Kopia DB. Tak to sobie nazywałem niegdyś. Jest to kopia chyba sprzed pół roku. Y... Zrobiona przeze mnie. No więc wybieramy sobie nazwa pliku archiwum menu kontekstowe, a tu inform, przywróć z archiwum Opcję z menu kontekstowego, przywróć z archiwum. Potwierdzamy ją Enter'em. Zamykam menu, wybór obiektu docelowego do przywrócenia z archiwum, okno dialogowe, ok, przycisk. I tutaj staje nam na przycisku, kursor staje nam na przycisku OK. Dysku nie ruszamy. Partycji również nie ruszamy. I potwierdzamy OK. Coś tutaj. jeszcze. Aha tutaj jest. Okej. Okay. Stacja, rybę, no, no. badku, barlink, okno dialogowe, niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację? Niszczenie partycji rozruchowej, czy na pewno przeprowadzić tą operację? No on tu nas jeszcze pyta, czy, czy ty jesteś pewny tego, co robisz? Nie, przycisk, oh, tak, przycisk. Tak, tak, jestem pewny. Stacja, czekaj, strzałka, przywracanie wybranej partycji, okno dialogowe, archiwum, pre, jeden, drzewo, partycja podstawowa, jeden jeden. Partycja podstawowa. Archiwum, list, podstawowa, system, z rozmiar 16. .0, jeden z jeden. Tutaj jeszcze nas się upewnia, że to jest to. C-typ podstawowa, Cetyp podstawowa rozmiar taki, taki. Archiwum przywróć partycję, przycisk. I cel typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16. Archibum przy... P przywróć... Y... Przywróć partycję. Przy... Przywróć partycję. Co tu mam jeszcze? Cel typ podstawowa, system wolny, rozmiar 16. Szerok 1 z 1. Anuluj przycisk, archibum, przeglądaj archibum, przycisk. Archiwum sprawdź integralność, archiwum przycisk. Tutaj możemy sprawdzić integralność archiwum, czy ono, aby nie ma jakichś błędów. I pomimo tego, że program pokazuje niekiedy, że wszystko jest OK, warto z tego przycisku skorzystać. Potrwa to 5 minut dłużej, ale będziemy pewni, że, że kopia została zrobiona poprawnie i że poprawnie nam się przywróci. Archiwum, archiwum, archiwum, drzewo, archiwum przywróć przycisk. Dobrze, i teraz... I tutaj mamy kolejną opcję, która może nam się przydać w przypadku zmiany dysku, a gdy nie chcemy kopiować dysku, klonować dysku, tylko właśnie przywrócić kopię na nowy dysk, możemy sobie przesunąć rozmiar partycji telefonii partię przecisk Ctrl+N ostatnio przecisk Ctrl+N wszystkie przecisk pokaź przecisk i przecisk przyciskiem OK. A ja czekaj strzałka paragon drzewo podstawowa I tutaj właśnie ratują nas operacje wirtualne, proszę państwa, bo ja nagrywam tego podcasta na działającym systemie i teraz on by się grzecznie mnie zapytał, czy chce zrestartować komputer. Nie. Nie tak. Operacja nie może być dokończona. Yy, dysk C jest w użyciu. Ponów przycisk i uruchom ponownie przycisk. Wybieramy przycisk, uruchom ponownie i zaczyna się przywracanie. A tutaj w operacjach możemy sobie sprawdzić, co on będzie robił, co on chce zrobić. Menu. Operacje. Menu. Operacje. Menu. 1 przywróć partycja podstawowa wolne Przywróć podstawowa. I gdybyśmy dali zastosuj. To by się stało to, co powiedziałem przed chwilą. Ale my damy anuluj. Zamkli, wszystkie. wszystkie operacje damy. Może tak. Wyszcie tu zmiany na pole kondy, lista, zamkli, spazja, paragon, driven, badku. Lista, cety, podstawowa, systy, Co ten program jeszcze potrafi? Mamy taką taką opcję jak dysk twardy. Memi, dysk twardy, memi, kopiuj dysk twardy, kontrol, ceny dostępne. Tak jak mówiłem wcześniej, kopiuj dysk twardy, czyli cały dysk dotychczasowy możemy sobie przekopiować na inny. Utwórz obraz, dysku Utwórz obraz dysku twardego, czyli moje 80 GB można by sobie zgrać na płytki DVD i później ewentualnie go przywrócić, gdybym na przykład poszedł do sklepu i kupił sobie nowy, a ten stary już by odmówił posłuszeństwa. Nagraj obraz dysku na płytę CD Nagraj obraz dysku na płytę CD, tutaj mówi niedostępne, bo stanąłem sobie na dysku C i w sumie czy nawet nie bardzo pamiętam, gdzie stanąłem. Nagrają. Ale chodzi tutaj o opcje, y, jakie są. Przywróć dysk twardy z Przywróć dysk twardy, no to analogiczna sytuacja. Przywróć wybraną partycję na dysk niedostępny. Aktualizuj numer niedostępny. Zmień numerację partycji niedostępnych. Zmień numerację partycji. Przeglądaj sektory niedostęp. Aktualizuj MBR. Przeglądaj dysk d. Przeglądaj dysk. Właściwości kontroli nie. Kopiuj dysk twardy. I od nowa Kopi Kreator kopii dysku twardego tego nie będziemy robić, ale kreator jest bardzo intuicyjny zaznacz dysk do skopiowania dysk taki, taki dalej Z... gdzie chcesz zapisać kopię zapasową swojego dysku przeglądaj, pyk, zapisz i wykonaj I... Tak wygląda cały kreator. Aktualizuj obraz partycji. Program ten nawet może odtwarzać usunięte partycje. Nigdy tego nie robiłem wcześniej. I zatrzymamy się na, na opcji aktualizuj obraz partycji. I tutaj muszę powiedzieć, że mm, można ustawić program w ten sposób, żeby na przykład y, kopia przerostowa naszej partycji, naszego obrazu tworzyła się codziennie, co godzinę, co tydzień, co miesiąc, jak uważamy. U mnie tworzy się co tydzień. I y, To jest chyba jedyna rzecz najmniej dostępna w tym programie. Niestety trzeba się dość sporo naklikać, żeby, żeby to ustawić. Czy ten obraz ma się tworzyć w trakcie logowania do systemu, czy kiedy na przykład system jest mało obciążony, czy że ma się tworzyć w poniedziałek o godzinie 18:00, tak jak jest to w moim przypadku. To nie jest zbytnio łatwe, ale to się da zrobić. I teraz to mniej więcej wygląda tak. Ko kopia db to jest mój katalog, w którym przechowuję swoje kopie zapasowe. I w tejże kopii db tworzy się katalog o nazwie ink0c. I w tym katalogu ink0c. Tutaj Internet mamy. Yy, wszystkie yy, ich jest. Yy, tutaj też mamy plik PFM, o którym mówiłem wcześniej. Yy, dwa... Dwie kopie przyrostowe, y, które zapisują zmiany od kopii y, pełnej, Spania czyli od, od pliku w moim przypadku im0cpb, który ma y, rozmiar 1,6 g in in y, i APF pliki z folderu int 0 c mają rozmiary. 1 ma trzysta dwadzieścia cztery. Jeden i trzydziesiąte G ma drugi. Także co jakiś czas trzeba tworzyć sobie samemu już nową kopię pełną, wyjściową, z której on te zmiany szczytuje. No bo jak wiadomo, tych programów trochę się instaluje, tam dochodzą różne dane i tak i I ten stan faktyczny, pierwszy stan faktyczny dysku się zmienia dość mocno. Dodają się kolejne pliki, które zabierają nam miejsce na dysku. Czyli ja bym, wydaje mi się, że to troszeczkę jest mało udane, że to powinno być zmiana od ostatniego inkrementu robiona, która by nam na przykład wyniosła, nie wiem, 10 MB, załóżmy, a tutaj on robi zawsze od kopii pełnej zmiany. Czyli jak zainstalowaliśmy Office'a i jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam, to te zmiany są duże i co za tym idzie, plik też będzie duży. Czyli co jakiś czas warto sobie uaktualnić plik kopii pełnej. Eee, I co ja bym tu jeszcze mógł wiedzieć o 1, tym programie? 1, Dobrze, Internet to sobie tutaj zrobimy, tak? Tak więc, e, oczywiście są inne programy. Jest znany Norton Ghost, który e, robi to samo. E, stare Ghosty były często wykorzystywane. Stare, mówię stare, mając na myśli Ghosta 2002 na przykład. E, były wykorzystywane tak zwane dyskietki startowe, bądź później płyty startowe. Sam z tego korzystałem dość długo ale uruchamiało się te ghosty przed systemem operacyjnym no i oczywiście przy pomocy oka, że tak powiem, taką kopię czy takie przywracanie się wykonywało. Tutaj możemy zrobić to sami, bynajmniej możemy zrobić sami kopię i w 60% myślę, że będziemy w stanie ją przywrócić. Gdy Windows jeszcze troszkę w stanie coś tam JOS czy, czy Windowise jest w stanie nam przeczytać, to spokojnie ten Windows sobie przywrócimy. Także myślę, że jest to ważne, a jeśli nie, no to trudno. Uruchamiamy komputer z, z płytki startowej, z nośnika ratunkowego i mm, wtedy uruchamiamy go, y, przywracamy obraz właśnie w ten sposób. Jeszcze wrócę na chwilę do tego do tego dysku ratunkowego. Yy, on zawiera dwa, yy, on za, zawiera paragona w dwóch wersjach. W wersji PTSDOS dos i w wersji Linux. Yy, w trzech wersjach nawet, bo jeszcze jest Linux Safe Mode. I teraz tak, Linux, Linux Safe Mode jest wykorzystywany wówczas, kiedy sprzęt odmawia nam posłuszeństwa i są ładowane tylko najpotrzebniejsze sterowniki, czyli yy, sterowniki dysku, klawiatury, często się zdarza, że nawet myszki nie ma. Paragon Linux, jest to pełny program, nam się uruchamia taki, jakbyśmy mieli w Windowsie, tyle że nie gada. Wówczas robi on wszystko, to co Paragon uruchomiony jest pod Windowsa i Paragon PTS-DOS, który w wersji 6.0 nie nagrywa tworzonego obrazu na płyty i ma jakieś tam problemy z NTFS-em. Czyli w przypadku fat FAT32 systemu plików FAT32 nie ma najmniejszych problemów. Spokojnie za pomocą PTS-DOS możemy sobie taki obraz przywrócić. Z NTFS-em podobno coś tam... To znaczy jest w trakcie uruchamiania tego PTS-DOS jest taka opcja do zainstalowania drivera do obsługi NTFS. Tutaj może kolega Mikołaj Rotnicki się kiedyś wypowie na ten temat, bo wiem, że on z tego korzystał i, i to poniekąd dzięki niemu ten program zacząłem używać. Najlepiej jest korzystać z Paragon w wersji pełnej, czyli w, opartego na systemie Linux. Czego jeszcze nie powiedziałem? Nie powiedziałem tego, że taką kopię zapasową można od razu z marszu nagrać sobie na płytkę. Bądź CD, bądź DVD. Jest do tego specjalny programik, który nazywa się CD-DVD Recorder. Programik przypominający troszeczkę Nero Express, bo w sumie niewiele on tam potrafi, ale, ale nagrywa. Yy, I również taką kopię z płytki można sobie yy, Przywrócić, żeby było jeszcze śmieszniej, można przywrócić taką kopię na system, na działającym systemie. Można przywrócić kopię, na, a na tym działającym systemie nie ma zainstalowanego... Nie, zakręciłem się. Może inaczej. Można przywrócić... Chcę powiedzieć ważną rzecz, a nie bardzo wiem jak. Może tak. Zainstalowałem system. Uruchomiłem system, tenże zainstalowany, z ratunkowego nośnika. Utworzyłem na nim kopię, czyli nie ma tego Paragona zainstalowanego w Windowsie. Ten Windows chodzi, chodzi, chodzi, chodzi, chodzi. No i coś mu się tam robi, przestaje chodzić, źle działa i tak dalej, tak dalej. Instalujemy sobie program Paragon. I wybieramy y, przywróć z archiwum. Odnajdujemy archiwum na płycie DVD wcześniej utworzonej. I również w ten sposób można taką kopię przywrócić czyli jeśli w kopii nie ma zainstalowanego Paragona i tak i tak można ją przywrócić i, i to chyba tyle w kwestii Paragon Drive Backup tak jak jeszcze mówiłem był on dostępny swego czasu w komputer świat Expert, jest dostępny w archiwum eksperta także za jakieś tam 20 zł można go zdobyć o innych kwestiach zdobycia tego programu nie mówię. Polecam z czystym sercem. Mówił Rafał Kiwak. Dziękuję bardzo.